Rozdział siódmy Mądrość posttraumatyczna Dzieciaki są odporne, poradzą sobie z tym. Tyle razy to słyszałem. Kiedy stałem z urzędnikiem z nowojorskiego magistratu naprzeciwko wciąż dymiącego rumowiska po World Trade Center, kiedy siedziałem z agentami FBI i strażnikami Teksasu po nalocie biura do spraw alkoholu, tytoniu, broni palnej i materiałów wybuchowych na farmę należącą do sekty Gałęzi Dawidowej w Łejku. Kiedy chodziłem wraz z ratownikami po skąpanym we krwi mieszkaniu, po strzelaninie, której świadkami było troje dzieci, kiedy rozmawiałem z przedstawicielami dzielnicy po strzelaninie w szkole, co ja mówię, po dziesiątkach strzelanin w szkołach. Zawsze ta sama gadka. Jak dobrze, że dzieci są odporne, nic im nie będzie. Często wykorzystujemy nasze przekonanie o odporności drugiego człowieka jako emocjonalną tarczę. Chronimy samych siebie przed dyskomfortem, zakłopotaniem i bezradnością, jakie odczuwamy wobec ich traumy. Zachowujemy się tak, jakbyśmy odwracali wzrok, bo to pozwala nam uniknąć kwestionowania naszego obrazu świata. I możemy sobie żyć dalej, doświadczywszy jedynie minimalnego zakłócenia. Obserwujemy to zjawisko, gdy ktoś przeżywa traumę lub jest w żałobie. Wówczas rodzina, przyjaciele czy współpracownicy zaczynają się zwolna odsuwać, wystraszeni potężnym polem grawitacyjnym przyciągającym cierpienie. Z czasem taka osoba coraz rzadziej słyszy pytanie, jak się czujesz? Rozmowy stają się coraz bardziej powierzchowne, interakcje krótsze, a inni ludzie powracają do swojego życia. Ona zaś czuje się coraz bardziej odizolowana i samotna. Emocjonalnego dna nie dotyka się w pierwszych tygodniach po traumatycznym wydarzeniu. W tym czasie rodzina, przyjaciele i społeczność zazwyczaj się mobilizują, by zapewnić wsparcie. Osoba, która cierpi najczęściej korzysta też wówczas ze swoich fizycznych i psychicznych rezerw, często dzięki mocy dysocjacji. Jednak choć każdy doświadcza tego inaczej, po mniej więcej sześciu miesiącach zaczyna się opadać na dno. A potem płynie się dalej wzdłuż niego, to wznosząc się to opadając, zależnie od rocznic, bodźców przywołujących wspomnienia oraz okazji do leczenia ran. Niektórzy będą się wznosić, inni utoną. Nikt nigdy nie będzie taki sam. Podobną racjonalizację i unikanie obserwujemy w obliczu traum o szerokim zasięgu bądź dotyczących całej społeczności. Wojny, głodu, klęsk żywiołowych, strzelanin w szkołach i międzypokoleniowych konsekwencji niewolnictwa. Uprzywilejowane grupy odwracają wzrok od cierpienia. W obliczu systemowego rasizmu mówimy – patrzcie, jak daleko zaszli. W obliczu kulturowego ludobójstwa – oni muszą się lepiej asymilować. W obliczu traumy – dobrze, że są odporni. Tak łatwo stworzyć innego. Podział my-wy jest czymś głęboko zakorzenionym w naszej neurobiologii. To on przeistacza więzi w miecze obosieczne. Jesteśmy silnie związani z naszym klanem, a z innymi klanami już nie tak bardzo. Konkurujemy z nimi o ograniczone zasoby. Kiedy trauma dotyka grupy ludzi albo społeczność, istnieje jakieś epicentrum, czyli osoby, które najbardziej ucierpiały z powodu straty i bólu. Następuje natychmiastowa mobilizacja uwagi, energii i zasobów, która skupia się właśnie tam. Ludzie rzucają się na pomoc. Jednak często przychodzi ona nie w porę, jest źle zorganizowana i prawie zawsze nacechowana niewiedzą na temat traumy. W pierwszych kilku tygodniach tysiące ochotników poświęcają czas. Po sześciu miesiącach nie robi tego już nikt. Gdy opadnie początkowy wewnętrzny przymus pomagania – Intensywność traumatycznej straty zaczyna być wyczerpująca i sprawia, że ludzie się odsuwają. Szkoły czy miasta nie chcą być identyfikowane z traumą, chcą być postrzegane jako normalnie działające. Ludzi męczy słuchanie o traumie, chcą mówić o zdrowieniu i nadziei. Pojawiają się oparte na dobrych intencjach próby zrobienia czegoś. Koszulki ze sloganami na temat siły, misie dla wciąż oszołomionych dzieci. Rodzice opłakujący śmierć dziecka są przyjmowani z zaszczytami na meczu futbolowym. Te nieporadne, choć życzliwe gesty są częścią naszych zmagań z pomaganiem i pozbywaniem się poczucia bezradności. W obliczu traumy najtrudniejszą rzeczą jest zrozumienie, że nic ani nikt nie jest w stanie uśmierzyć cierpienia, a jednak desperacko dokładnie to pragniemy zrobić. Jako, że jesteśmy stworzeniami społecznymi, podatnymi na zarażanie się emocjami, kiedy jesteśmy otoczeni ludźmi, którzy cierpią, sami również cierpimy. Nie chcemy tego. Trudno jest przebywać w samym środku zrujnowanego życia i nie odczuwać rozpaczy. Dlatego dokonujemy odgórnych ocen wrodzonej odporności innych ludzi. Wygłaszamy ogólnikowe deklaracje, pozwalające nam marginalizować odczucia dzieci, które doznały traumy. Przenosimy naszą uwagę z dala od tragedii. Idziemy dalej przez życie, mówiąc sobie, że nic im nie będzie. Jednak, o tym ciągle rozmawiamy, konsekwencje traumy nie rozpływają się w powietrzu. Możemy pomóc sobie nawzajem w zdrowieniu, lecz często założenia na temat odporności i wytrzymałości innych nie pozwalają nam dostrzec tych aspektów, które poprowadzą nas bolesną drogą ku mądrości. Dr Bruce Perry z naszych rozmów pamiętam jedno z najbardziej zmuszających do myślenia zdań. Dzieci nie rodzą się odporne psychicznie, tylko plastyczne. Czy możesz wyjaśnić te różnice? Jeśli weźmiesz piankową piłkę i ją ściśniesz, skręcisz i poddasz działaniu różnych sił, zawsze w końcu wróci do swojego pierwotnego, kulistego kształtu. Ta piłka jest odporna. O tego rodzaju odporności myślą ludzie mówiąc o dzieciach w obliczu traumy. Pławią się w myśleniu życzeniowym, że jeśli traumatycznego stresu doświadczy dziecko, to w jakiś magiczny sposób wszystko po nim spłynie. Tak jakby było w stanie powrócić do swojego poprzedniego stanu zdrowia emocjonalnego, fizycznego, społecznego i poznawczego, w którym nie zaszła żadna zmiana. Nie tak to działa. Zawsze się zmieniamy. Wpływają na nas wszystkie nasze doświadczenia, dobre i złe. A to dlatego, że nasz mózg jest podatny na zmiany. Jest plastyczny nieustannie przechodzi metamorfozy. Wyobraź sobie druciany wieszak. Powiedzmy, że musisz wyłowić coś z rynny i ten wieszak jest najlepszym narzędziem, jakie masz pod ręką. Siłą nadajesz mu pożądany kształt. Drut jest plastyczny. Kiedy skończysz zadanie, możesz próbować przywrócić mu pierwotny kształt. Ale nawet jeśli jesteś mistrzynią wyginania wieszaków, on nie będzie już dokładnie taki jak wcześniej. Będzie też osłabiony w miejscach, gdzie zmieniła się jego kształt na siłę. Jeśli miałabyś go wciąż odginać w tych samych miejscach, ostatecznie drut się złamie. Rozmawialiśmy wcześniej o odporności psychicznej i to prawda, że zarówno dzieci jak i dorośli mogą, jak to nazywamy fachowo, wykazywać odporność psychiczną w obliczu wyzwania, a nawet traumy. Można wykazywać odporność i, jak mówiliśmy, można też ją budować ale nie jest to odporność piankowej piłki i nie jest to właściwość automatycznie przynależna dzieciństwu. Na zdolność do powrotu do stanu wyjściowego po traumie wpływa wiele czynników, a przede wszystkim nasze więzi. Mówisz, że nikt nie wychodzi z traumy bez szwanku niezależnie od wieku i że nie sposób powrócić do dawnego siebie, kiedy coś takiego się wydarzy? W pewnym sensie tak. Właśnie to chcę powiedzieć. Jednak chciałbym doprecyzować. W naszej dziedzinie stosuje się pojęcie odporności psychicznej. Lecz jeśli uważnie przyjrzeć się biologii po traumatycznym doświadczeniu, szczegółowo, aż po sposób ekspresji genów, trauma w jakiś sposób zmieni każdego. Nawet jeśli cechuje nas odporność psychiczna, posttraumatyczne zmiany się pojawią, choćby nie spowodowały żadnych ewidentnych, prawdziwych problemów. Dziecko po przeżyciu traumy wciąż może na przykład, osiągać dobre wyniki w szkole, jednak będzie to od niego wymagało o wiele więcej energii i wysiłku, albo będzie w stanie powrócić do swojego wcześniejszego poziomu funkcjonowania emocjonalnego. Ale zmiany w jego układzie neuroendokrynnym zwiększą ryzyko wystąpienia cukrzycy. Właśnie to wykazały badania nad ACE. Niekorzystne doświadczenia wpływają na rozwój dziecka, i kropka. Jaki będzie ten wpływ, kiedy się ujawni, jak może być buforowany? Nie zawsze możemy to stwierdzić, lecz trauma rozwojowa zawsze będzie wpływać na nasze ciała i mózgi. Jeśli spojrzysz na mózg dziecka, które doświadczyło traumy, to czy będzie on wyglądał inaczej? Nasze współczesne techniki obrazowania mózgu są dość zaawansowane, jednak nie są jeszcze wystarczająco czułe, by po zbadaniu konkretnego dziecka można było z całą pewnością powiedzieć na przykład, ta obniżona aktywność w korze przedczołowej jest skutkiem przemocy. Wiemy, że jeśli porównamy grupę dzieci, które nie doświadczyły agresji z grupą, która zaznała podobnego rodzaju przemocy w zbliżonym czasie, statystycznie wystąpią pomiędzy nimi znaczne różnice w rozmiarze niektórych obszarów mózgu, a także mniejsze w komunikacji i aktywności pomiędzy strukturami mózgowymi. Jednak złożoność rozwoju samego mózgu i charakteru traumy sprawia, że bardzo trudno interpretować badania neuroobrazowe. Jeśli więc miałbyś porównać mózg latka, któremu okazywano troskę i wsparcie z mózgiem jego zaniedbanego i maltretowanego rówieśnika, mógłbyś dostrzec różnicę? Powtórzę, że jest to bardzo złożony problem. Naprawdę trudno takie badania zinterpretować. Jeśli jednak zaniedbanie należało do kategorii ogólnych, to owszem. Przy wykorzystaniu odpowiednich technik obrazowania można te różnice dostrzec. Najlepszymi wskaźnikami zmian w mózgu po traumie lub zaniedbaniu są tak naprawdę zmiany funkcjonalne. Czy dziecko jest impulsywne lub nieuważne, czy ma problemy z mową i językiem albo małą motoryką, czy ma stany depresyjne lub lękowe, czy ma trudności w nauce, czy tworzy i podtrzymuje zdrowe relacje. Wszystkie te kwestie są o wiele lepszymi wskaźnikami zmian w mózgu niż skany. Badania tomograficzne mózgu pokazały nam, że każdy z nas ma unikalny mózg, co, biorąc pod uwagę wszystko, o czym rozmawiamy, nie jest zaskoczeniem. Ponieważ mózg każdego z nas jest inny, można powiedzieć, że będziemy doświadczać stresu, rozpaczy i traumy na różne sposoby. Dwoje ludzi, którzy przeżyją to samo traumatyczne wydarzenie, różnie na nie zareaguje i w różny sposób będzie do siebie dochodzić. Gdy ktoś emocjonalnie zdrowieje, czyli powraca do poziomu funkcjonowania sprzed traumy, mówimy o przejawach odporności psychicznej. Ta zdolność jest czymś plastycznym. Innymi słowy, umiejętność radzenia sobie ze stresem, rozpaczą i traumą jest podatna na zmiany. Jest to coś, co możemy ludziom pomóc budować. Możesz sprawić, że twój mechanizm radzenia sobie ze stresem będzie silniejszy i skuteczniejszy. Kiedy byłam dzieckiem, nazywaliśmy to stawianiem czoła. Nie znaliśmy określenia na tego rodzaju traumę, jaką przeżyło tak wielu Afroamerykanów, więc mówiliśmy, że stawialiśmy czoła. Ogromną rolę w tym, jak sobie radziliśmy, odgrywała wspólnota religijna. Stawialiśmy razem czoła traumie. Zwracasz teraz uwagę na centralny aspekt budowania odporności psychicznej. Podstawowym buforem dla wszelkich stresorów a także pomocą w zdrowieniu z dawnych traum są więzi, przebywanie z ludźmi, którzy są obecni, wspierający i troskliwi, poczucie przynależności. Oczywiście na zdolność do wykazywania odporności psychicznej wpływają też inne czynniki. Jedne z najważniejszych dotyczą wrażliwości mechanizmów reagowania na stres. Wszystko, co zwiększa ich reaktywność lub wrażliwość, sprawia, że jesteśmy na niego bardziej podatni. Dotyczy to np. czynników genetycznych, kontaktu z alkoholem na etapie życia płodowego, wcześniejszych problemów z więziami oraz dawnych traum. Wróćmy do początku naszej rozmowy, do naszych głównych układów regulacyjnych. gur -y to zespół bardzo istotnych sieci neurologicznych, które razem wzięte dosięgają każdej części ciała i mózgu. Kiedy te układy są dobrze zorganizowane, elastyczne i silne, Mamy zdolność do radzenia sobie ze stresorami wszelkiego rodzaju. Wiemy również, że możliwe do kontrolowania przewidywalne i umiarkowanych rozmiarów wyzwania wręcz wzmacniają nasze gur -y. Nasze zdolności w zakresie reagowania na stres rosną, kiedy je trenujemy. Jeśli dziecko w okresie dorastania ma okazję doświadczać przewidywalnych wyzwań o umiarkowanym natężeniu, będzie mieć większą zdolność do wykazywania odporności psychicznej w obliczu dużego wyzwania. Cały ten proces rozpoczyna się od chwili, kiedy głodny, spragniony bądź zmarznięty noworodek otrzymuje to, czego mu trzeba od uważnego, czułego na jego potrzeby opiekuna. Później niemowlę oddali się na czworakach od zapewniającego bezpieczeństwo rodzica i zacznie eksplorować świat. Ponieważ jest to coś nowego, Uruchomi się jego mechanizm reagowania na stres, ale jedynie w umiarkowany sposób. Kiedy się zmęczy, powróci do bezpiecznej bazy. Ten proces – opuść bazę, zbadaj coś nowego, wróć do bazy – powtórzy jeszcze tysiące razy. Za pomocą małych wyzwań zbuduje swoją zdolność do wykazywania się odpornością w obliczu niespodziewanego stresu. Każdy rozwój wiąże się z kontaktem z czymś nowym, co z kolei uruchamia reakcję stresową. Kiedy mamy bezpieczne i stałe fundamenty w postaci relacji, tysiące dawek umiarkowanego stresu pomagają zbudować zdolność do elastycznego reagowania. W każdym roku szkolnym poznawanie nowych kolegów z klasy i nauczyciela, nauka nowych tematów dostarczają umiarkowanych, przewidywalnych stresorów. Udział w zajęciach sportowych, muzycznych, teatralnych i inne aktywności stwarzają jeszcze więcej okazji do przeżycia kontrolowanego, przewidywalnego stresu, który pomaga budować odporność psychiczną. W tym wszystkim relacje to absolutna podstawa. Dla niemowlęcia więzi z głównymi opiekunami stanowią fundament zdolności do budowania wszystkich przyszłych relacji. Otoczone przez troskliwe i opiekuńcze relacje dziecko – kiedy napotyka trudność, może skorzystać ze wsparcia dorosłego, który będzie dla niego wzorem, zachętą i poda mu pomocną dłoń. A nagroda w relacji, uśmiech, słowo zachęty, gratulacje za postępy podczas pokonywania wyzwania i po nim jest dla dziecka motywacją, dzięki której będzie podejmować kolejne próby, aż opanuje nową umiejętność. Dziecko, które nie dostaje wsparcia w postaci relacji, nie będzie miało równie wielu sukcesów rozwojowych. Naprawdę ważne jest to, żeby zwrócić uwagę na fakt, że wspierający rodzic, nauczyciel czy trener pomaga również zapewnić dziecku odpowiednie dawkowanie wyzwań. Powinny być one dopasowane do etapu rozwoju, ponieważ takie, którym dziecko nie ma szans sprostać, skazują je na porażkę. Od dziecka, które jeszcze nie nauczyło się mnożenia, nie można oczekiwać opanowania algebry. Od dziecka, które dopiero co nauczyło się kreślić pierwsze słowa, nie można oczekiwać, że będzie pisać całe akapity. Jak w bajce o złotowłosej. Wyzwanie nie może być ani za duże, ani zbyt małe. Musi być wystarczająco nowe, by spowodować, że dziecko wyjdzie ze swojej strefy komfortu, pełnej znanych już doświadczeń i opanowanych umiejętności. Jeśli ma budować odporność psychiczną, stres musi być umiarkowany, taki w sam raz. Znalezienie tego w sam raz jest bardzo istotną sprawą w przypadku dzieci, które doświadczyły traumy. Pamiętaj, że one często żyją w ciągłym strachu, a strach paraliżuje część kory mózgowej, myślącą część mózgu. To, co na tle klasy może wydawać się umiarkowanym, odpowiednim rozwojowo wyzwaniem, dziecko o uwrażliwionej reakcji na stres może przytłoczyć. Dzieci potrzebują więc wyzwań, by budować odporność. Jednak stres z nimi związany musi być w sam raz, a rusztowanie wsparcia musi być w odpowiednim miejscu, bo inaczej dziecko może się rozregulować i ponieść porażkę. Wówczas zamiast budować pewność siebie i odporność, możemy podkopać jego wiarę w siebie albo i gorzej. Właśnie, trzeba uruchomić umiarkowaną reakcję na stres. Nie możesz zostać dobrym sportowcem, jeśli nie będziesz wywierał nacisku na swój układ sercowo-naczyniowy i mięśnie, ani stawiał im wyzwań. Ale musisz robić to w sposób przewidywalny i umiarkowany, inaczej ryzykujesz kontuzję. I nie możesz wyrosnąć na zdrowego człowieka, jeśli nie będziesz miał za sobą trudności, które pozwolą Ci zbudować odporność psychiczną i empatię. Tak, zdrowy rozwój wymaga kolejnych wyzwań i ekspozycji na nowe doświadczenia a istotnym elementem tego procesu jest niepowodzenie. Podejmujemy próbę, upadamy, wstajemy, próbujemy znów i jeszcze raz. Wszystkie sukcesy rozwojowe następują po wcześniejszej porażce, a zazwyczaj doświadcza się ich wielu, zanim opanuje się nową umiejętność. Kluczem są wyzwania, których cele są osiągalne. Na tyle zbliżone do Twoich aktualnych umiejętności, że przy pewnej zachęcie, treningu i powtórzeniach nie będą stanowić problemu. Dziecko dorastające w środowisku, w którym czuje się kochane i bezpieczne, samo postanowi opuścić swoją strefę komfortu. To, co bezpieczne i znajome, jest nudne. Dziecko bezpieczne i stabilne jest z natury ciekawskie. Chce poznawać nowe rzeczy. Takie, któremu brakuje poczucia bezpieczeństwa, nie ma takich pragnień. Podstawowa zasada zdrowego rozwoju brzmi – Poczucie bezpieczeństwa i stabilności to fundamenty zdrowych postępów. Ten proces będzie wyglądał zupełnie inaczej, jeśli dziecko przebywa w domu, w którym panuje chaos lub w którym nie dostaje wsparcia. Przywodzi mi to na myśl dorosłych, którzy są od razu gotowi do kłótni, kiedy tylko powiesz coś, co wezmą za krytykę albo konfrontację. Wystarczy drobiazg, a oni już są gotowi wybuchnąć. Tak faktycznie może reagować osoba o uwrażliwionym mechanizmie reagowania na stres. Nasz mózg przetwarza przychodzące bodźce sensoryczne od dołu w górę. Więc jeśli ktoś doświadczył chaotycznego, niekontrolowanego, silnego lub długotrwałego stresu, szczególnie na wczesnym etapie życia, istnieje spore ryzyko, że będzie działać bez zastanowienia. Jego kora mózgowa jest mniej aktywna, a reaktywność w niższych obszarach mózgu staje się bardziej dominująca. Bardzo trudno jest stworzyć głęboką więź, czy też wręcz w ogóle dotrzeć do kogoś, kto nie jest wyregulowany. Dyskutowanie z kimś takim jest praktycznie niemożliwe. Dlatego, gdy mówisz komuś rozregulowanemu, żeby się uspokoił, to nigdy nie działa. To tylko złości kogoś takiego jeszcze bardziej. Oczywiście. Kiedy ktoś jest bardzo zdenerwowany, słowa nie mają zbyt wielkiej siły przebicia. Sam ton i rytm głosu mogą mieć silniejsze działanie niż słowa. Czy masz na myśli obecność? Tak. Najlepszym, co możesz zrobić dla takiej osoby jest po prostu towarzyszenie jej. Jeśli chcesz coś powiedzieć, najlepiej przeformułowywać jej własne wypowiedzi. Ta technika nazywa się słuchaniem refleksyjnym. Samą rozmową nie sprawisz, że komuś minie złość, smutek czy frustracja. Możesz jednak być gąbką, która wchłonie jego emocjonalną intensywność. Jeśli pozostaniesz wyregulowany, wreszcie zarazi się od ciebie spokojem. Pomaga również zastosowanie dodatkowej rytmicznej aktywności regulującej, takiej jak spacer, kopanie piłki tam i z powrotem, rzucanie piłką do kosza, wspólne kolorowanie. Istnieją dziesiątki opartych na rytmie sposobów, które pomagają nam się regulować. To dlatego, że wykonywanie czynności rytmicznych wymusza większą bliskość w komunikacji. Mówiliśmy już o tym, rytm jest bardzo ważny, a często pomija się go jako narzędzie terapeutyczne. Kiedyś Mike Roseman, weteran wojny koreańskiej, którego poznaliśmy w rozdziale pierwszym, opowiadał mi o swoim weekendzie. Słuchałem go, ale jednym uchem, bo trochę błądziłem myślami. Miałem wrażenie, że słyszałem już tę historię tuzin razy. W sobotnią noc spałem jak dziecko całą noc. W niedzielę czułem się bardzo dobrze, a potem wczoraj znów koszmar. A wtedy doznałem olśnienia. Rzeczywiście, słyszałem to już tuzin razy. W każdy poniedziałek Mike opowiadał mi to samo o sobotniej nocy. Łypnąłem na niego nieśmiało. Zaraz, co robiłeś w ten weekend? Odparł. poszliśmy na kolację, a potem na dancing. A co robić na tych dancingach? Spojrzał na mnie i uniósł brwi. No tak, tańczycie, prawda, ale jak dużo? Godzinami czy tylko jedną lub dwie piosenki? Walc? Hip-hop? Odpowiedział, puszczają tam różną muzykę, ale przede wszystkim swing, czasem trochę rolla. Zazwyczaj tańczę z przerwami przez 3 godziny. A w zeszłym tygodniu powiedziałeś, że zasnąłeś na fizjoterapii, kiedy zrobili ci masaż na koniec sesji, prawda? Potwierdził. Ta chwila namysłu pomogła mi dostrzec regulacyjny potencjał w cyklicznie powtarzanych czynnościach, takich jak taniec czy masaż. Jak pamiętacie, Mike Roseman cierpi na zespół stresu pourazowego. Jego mechanizm reagowania na stres, w tym GUR, -y, jest nadaktywny. I nadmiernie reaktywny. To utrudniało mu zasypianie. Kiedy wreszcie zasnął, uwrażliwiony mechanizm utrudniał mu łagodne przechodzenie pomiędzy różnymi fazami snu. W efekcie spał bardzo płytko, zazwyczaj budząc się po kilku godzinach. Przez wiele nocy zapadał w kilkuminutową drzemkę, a następnie zrywał się przy najcichszym dźwięku. Był nieustannie wyczerpany. Ale też opowiadał mi, że długo i głęboko spał po kilku godzinach tańca, i że zapadł w sen po kilku minutach od rozpoczęcia masażu. Od tamtej chwili głównym składnikiem terapii Majka stała się fizjoterapia. Kilka razy w tygodniu chodził na masaże na swoje kiepskie plecy. Zachęcałem go do tańca przez cały tydzień w niewielkich dawkach i do spacerów. Zaczął spacerować po całym mieście. Po mniej więcej miesiącu od ułożenia regularnego grafiku rytmicznych czynności zaczął o wiele lepiej sypiać a inne objawy stresu pourazowego mniej mu dokuczały. To niesamowite, że coś tak prostego jak spacery może mieć taki skutek. Dla mnie chodzenie jest bardzo regulujące. Szczególnie regulujące jest spacerowanie w otoczeniu natury. Elementy sensoryczne świata przyrody obmywają nas swoimi własnymi, regulującymi rytmami. Porozmawiajmy jeszcze o tym, jak możesz pomóc rozregulowanej osobie złapać równowagę. Zamiast mówić Hej, powiedz mi, co ci chodzi po głowie. Musisz pozwolić jej zachować kontrolę nad tym, kiedy i ile powie ci na temat tego, co ją trapi. Jeśli pozwolisz jej nad tym panować i pomożesz jej poczuć się bezpiecznie, łatwiej jej będzie w swoim czasie się otworzyć. Tak, pamiętam, jak po raz pierwszy przeprowadzałam wywiad z rodzicami Elizabeth Smart. Może pamiętasz, że 14-letnią porwał z jej domu w Salt Lake City uzbrojony w nóż bandyta, który przetrzymywał ją przez ponad 9 miesięcy. Kiedy rozmawiałam z jej rodzicami, po tym jak ją uratowano, zapytałam, co o tym powiedziała, o czym rozmawialiście, a oni odparli, że nie powiedziała jeszcze nic. Byłam wówczas zaskoczona, ale teraz rozumiem, że czekali na ruch z jej strony. Chcieli jej pozwolić, by opowiedziała o tym, co ją spotkało w swoim tempie, po swojemu. Jest tak, jak mówisz. Jeśli ty kontrolujesz to, kiedy i jak wiele mówi osoba, która doznała traumy, może to być dla niej raczej od nowa traumatyzujące, a nie lecznicze. O to chodzi. A my chcemy dostarczyć terapeutycznych, leczniczych interakcji. Umiarkowanych, możliwych do kontrolowania i przewidywalnych. Pamiętasz, w jaki sposób opisywała się rozmowy z Gail? A z małym chłopcem, który powiedział kasjerce, że jego matka nie żyje? Kontrolowanie, kiedy, jak dużym i jakiego rodzaju aspektem traumatycznego zdarzenia ktoś się podzieli, umożliwia tej osobie stworzenie własnego wzorca zdrowienia. Nikt nie wie, jaka dawka powracania do wspomnienia traumy jest lepsza dla kogoś, kto jej doświadczył. Dla małego chłopca w sklepie spożywczym było to dosłownie kilka sekund. Dużo rozmawialiśmy o wzorcach aktywacji stresu, które powodują uwrażliwienie, będące wręcz zaprzeczeniem odporności psychicznej. Kiedy jednak sięgamy do traumatycznych wspomnień i uruchamiamy mechanizmy reagowania na stres w sposób, który zapewnia nam kontrolę i przewidywalność, możemy zacząć to uwrażliwienie leczyć. Zdrowienie odbywa się wtedy, kiedy osoba, która doświadczyła traumy, codziennie ma szansę przeżyć dziesiątki momentów terapeutycznych które może kontrolować, odwiedzając i przepracowując swoje traumatyczne doświadczenie. Kiedy masz przyjaciół, rodzinę i innych zdrowych ludzi wokół siebie, masz naturalne środowisko do zdrowienia. Najlepiej nam się zdrowieje w społecznościach. Stworzenie sieci, możesz też nazwać takie środowisko wioską, czy też jeszcze inaczej, daje Ci możliwość sięgania do traumy w umiarkowanych, możliwych do kontrolowania dawkach. Ten wzorzec aktywacji stresu będzie ostatecznie prowadził do wyregulowania krzywej reaktywności na stres. Osoba, która doświadczyła traumy i ma teraz uwrażliwioną reakcję na stres, może stać się neurotypowa, mniej uwrażliwiona, mniej delikatna i jest wręcz szansa, że ostatecznie rozwinie w sobie zdolność do wykazywania odporności psychicznej. Droga. Od osoby uwrażliwionej traumą przez typową do odpornej pozwala nabrać unikalnej siły i perspektywy. Owocem takiej podróży może być mądrość pourazowa. Przez tysiące lat ludzie żyli w małych, wielopokoleniowych grupach. Nie istniały kliniki zdrowia psychicznego, a występowało mnóstwo traum. Domyślam się, że wielu naszych przodków cierpiało na problemy pourazowe. Lęki, depresje, zaburzenia snu ale wydaje mi się też, że doświadczali zdrowienia. Nasz gatunek nie przetrwałby, gdyby większość naszych przodków, którzy doświadczyli traumy, nie była w stanie dobrze funkcjonować. Filarami tradycyjnego leczenia były 1. Bliskość z klanem i światem przyrody. 2. Regulowanie rytmu przez taniec, bicie w bębny i pieśni. 3. Zespół wierzeń, przekonań i opowieści, które nadawały znaczenie nawet bezsensownej, przypadkowej traumie. I cztery. Sporadycznie naturalne środki halucynogenne lub inne roślinne substancje stosowane, by ułatwić leczenie, podawane pod opieką uzdrowiciela lub przedstawiciela starszyzny. Nie jest zaskoczeniem, że najlepsze dziś metody w leczeniu traum stanowią z grubsza wersję tych czterech filarów. Niestety niewiele z nowoczesnych podejść umiejętnie wykorzystuje wszystkie opcje. Model medyczny nadmiernie skupia się na psychofarmakologii i podejściu kognitywno-behawioralnym. Ogromnie nie docenia potęgi więzi i rytmu. Pracowałem kiedyś z czteroletnią dziewczynką o imieniu Ali. Na jej oczach matka zginęła z rąk ojca, który następnie popełnił samobójstwo. Ali zżyła w zżytej ze sobą społeczności, a po traumatycznej stracie rodziców zamieszkała z jedną z ciotek. Na tym samym osiedlu mieszkało przynajmniej trzydzieścioro kuzynów, ciotek, wujów i dziadków. Zawsze spędzali razem urodziny, święta i uroczystości rodzinne. Ali udzielała się w kościele, uprawiała sport i chodziła do bardzo wspierającej szkoły podstawowej z wrażliwymi na traumę nauczycielami. Część naszej pracy polegała na edukowaniu obecnych w jej życiu dorosłych, w tym nauczycieli, na temat traumy. Na początku pracy z Ali spotykaliśmy się z nią około trzech razy w tygodniu. Po miesiącu ta częstotliwość spadła do jednego razu w tygodniu, a po roku potrzebowaliśmy tylko jednego spotkania w miesiącu. Sześć miesięcy później powiedzieliśmy jej ciotce, żeby po prostu się odzywała, jeśli pojawią się jakieś pytania czy problemy. Ostatni raz, kiedy słyszałem o Ali, wybrano ją na przewodniczącą klasy w gimnazjum. Brała aktywny udział w zajęciach sportowych i w kościele. Bardzo dobrze radziła sobie w szkole. Wraz z ciotką nie zgłaszały istotnych objawów. Oczywiście okazjonalnie pojawiał się smutek, ale Ali była pozytywną, wesołą i ujmującą dziewczynką. Blizny pozostały, ale dobrze się hartowała i była mądrą duszą. Rozwinęła w sobie Mądrość pourazową. Mogła wykazać się odpornością w obliczu tragedii, ponieważ w życiu sprzed tragedii miała dobre, pełne miłości relacje. Odporność psychiczna nie stanowi stałej, wrodzonej cechy, tylko jest zdolnością, która może się zmieniać w czasie. Gdyby Ali nie miała bezpiecznej, stałej i troskliwej rodziny, Wyrozumiałej nauczycielki albo nie była głęboko wierząca, jej zdolność do powrotu do formy szybko by się rozpłynęła. Mogła zdrowieć i wykazywać się odpornością za sprawą bezpiecznych i stałych relacji, dzięki którym mogła nadać sens koszmarowi i umieścić go w kontekście swoich przekonań. Nawet pozornie najbardziej odporni ludzie mogą być wyczerpani życiem ubogim w relacje, stałym stresem, rozpaczą i traumą. Historia Ellie i sposób, w jaki opisałeś leczniczą moc wielopokoleniowych klanów sprzed tysięcy lat, przychodzą mi na myśl moje dzieciństwo w kościusko w Mississippi i to, że centralną rolę odgrywał w naszym życiu Kościół. Co tydzień meldowałam się w szkółce niedzielnej, po której o godzinie 11 zaczynała się msza. Wracaliśmy do domu i moja babcia gotowała, po czym wracaliśmy na kolejną mszę o 15, a następnie nauczanie w Unii Baptystycznej o 5 lub 6. W środowe wieczory chodziliśmy na nabożeństwo modlitewne i próbę chóru. W wieku trzech i pół roku przemawiałam przed całą kongregacją. Godziny spędzone w tym białym kościółku przy czerwonej, pylistej drodze z pewnością uformowały duchowy fundament mojego życia. Później, gdy mieszkałam w Nashville z ojcem, przyjęłam pracę reporterki w stacji telewizyjnej w Baltimore. Kiedy przygotowywałam się, by opuścić rodzinę i znane mi życie, ojciec poradził mi – znajdź tam sobie kościół. Myślałam wówczas, że chcę być pewien, że znajdę w swoim życiu miejsce dla Jezusa. Kiedy dziś patrzę wstecz, kiedy tak rozmawiamy o uzdrawiającej mocy relacji, uświadamiam sobie, że nie chodziło mu tylko o znalezienie miejsca do modlitwy. Miał na myśli społeczność i odkrycie autentycznej, trwałej więzi w nowym mieście. W tamtych czasach kościół był wszystkim – doradcą, opiekunem, pocieszycielem, schronieniem. Nie wspominało się nawet o czymś takim jak terapia, kiedy potrzebna była pomoc. Szło się do kościoła. Jak mówiłam, razem stawialiśmy czoła przeciwnościom. To twoja kościelna rodzina upewniała się, czy miałeś gdzie pójść na niedzielny obiad. To oni odwiedzali cię w chorobie albo organizowali zbiórkę, kiedy nie miałeś co włożyć do garnka. W kościele tworzyliśmy nawet uzdrawiający rytm. Muzyka nas łączyła i podnosiła na duchu. Wiele osób nie odczuwa potrzeby przynależenia do Kościoła, ale każdy potrzebuje ludzi, którzy potrafią słuchać, być obecni i sprawiać, że czujemy się słyszani i widziani. Dostrzegam, że podstawą w zdrowieniu z traumy jest znalezienie sobie Kościoła, swoich ludzi, swojej społeczności. To może pomóc w budowaniu odporności, w zdrowieniu po urazie psychicznym i wreszcie w dochodzeniu do mądrości pourazowej. Może pomóc w staniu się mądrym człowiekiem. To niemożliwe, by mieć autentyczną mądrość, nie doświadczając żadnych życiowych trudności. Nie jesteśmy w stanie rozwinąć w sobie mądrości pourazowej bez stawiania czoła przeciwnościom i, co najważniejsze, jak sama zwróciłaś uwagę, robienia tego we wspólnocie. Więzi społeczne budują odporność psychiczną, a ta pomaga zdobywać mądrość pourazową, która z kolei daje nadzieję. nadzieję tobie i tym, którzy są świadkami twojego zdrowienia i biorą w nim udział. Absolutnie. Zdrowa społeczność to społeczność, która uzdrawia. Przepełniona jest nadzieją, ponieważ na jej oczach ludzie stawiali czoła przeciwnościom losu. Przeżywali trudności, po czym rozkwitali. Pierwszy raz zobaczyłem lecznicze działanie wspólnoty niecałe 30 lat temu. To odkrycie zupełnie zmieniło mój sposób myślenia o terapii. Zacząłem pojmować, że doświadczenia o najsilniejszej mocy uzdrawiającej mają miejsce poza formalną terapią. Największa część leczenia odbywa się w społeczności. W 1993 roku biuro do spraw alkoholu, tytoniu, broni palnej i materiałów wybuchowych najechało na farmę należącą do gałęzi Dawidowej Davida Koresza w Waco w stanie Teksas. Zginęło wówczas czterech członków biura i sześciu Dawidowców. Przez kolejne trzy dni FBI negocjowało uwolnienie 21 dzieci z większej grupy przetrzymywanej na posesji. Po jakimś czasie zaprzestano wypuszczania zakładników, a służby rozpoczęły trwające 51 dni oblężenie, które zakończyło się atakiem funkcjonariuszy FBI i ostrzałem ze strony Dawidowców. Zginęło wówczas 73 członków sekty, w tym pozostałe 25 dzieci. Kilka dni po pierwszym nalocie teksascy urzędnicy poprosili mnie o poprowadzenie zespołu klinicznego, który miał się zaopiekować uwolnionymi dziećmi Dawidowców. Wszystkie zostały zakwaterowane w wielkim, wiejskim domu na terenie ośrodka wychowawczego Methodist Home w Waco. Dzieci miały od 3 do 13 lat, chłopcy i dziewczynki. Na ich oczach odbyła się wielogodzinna strzelanina i były świadkami śmierci członków ich wspólnoty. Każde z nich zostało oddzielone od rodziny i przekazane zupełnie obcym ludziom, najczęściej uzbrojonym agentom FBI, w umundurowaniu jednostki specjalnej SWOT. Zanim je przejęliśmy, przeszły przez chaos. Nie sposób było przewidzieć, co się wydarzy następnego dnia, a każde z nich miało do czynienia z dziesiątkami obcych osób, z których część była uzbrojona. Od małego były też indoktrynowane, by wierzyć, że wszyscy niedawidowcy to babilończycy zamierzający zniszczyć Dawida Koresha i wszystkich jego wyznawców. Oderwano je od wszystkiego, co znały, a na dodatek znajdowały się pod opieką ludzi, którzy w ich mniemaniu mieli mordercze zamiary. Podsumowując, była to grupa dzieci doświadczających silnej traumy. Przez kilka pierwszych dni naszej pracy dzieci przejawiały różne silne objawy stresu pourazowego. Na przykład średnie tętno w spoczynku wynosiło u nich 132, podczas gdy norma to poniżej 90. Panowała presja, by poddawać je terapii. Wiedziałem jednak, że rozmowa z dziećmi, które są rozregulowane, nie będzie efektywna. Miałem poczucie, że naszym pierwszym zadaniem powinno być wprowadzenie regularności i przewidywalności do ich dnia. Zaczęliśmy od takich zmian, które miały im zapewnić więcej kontroli i przewidywalności. Ograniczyłem niepotrzebny dostęp pacjentów zero nowych dorosłych. Codziennie odbywaliśmy grupowe spotkania. Rano przedstawialiśmy zarys dnia, a wieczorem robiliśmy podsumowanie. Na spotkaniach dzieci mogły zadawać nam pytania. Był czas na zabawę, wyciszenie i posiłki, zawsze o tych samych porach. Dawaliśmy też dzieciom mnóstwo okazji do dokonywania wyborów. Co będą jeść, czym się bawić, jak będą spędzać czas przeznaczony na wyciszenie. Każdego dnia, kiedy dzieci już poszły spać, organizowaliśmy spotkanie zespołu. Rozmawialiśmy o każdym z nich z osobna, a terapeuci, którzy mieli z nim jakąkolwiek interakcję, opisywali ją. Odnotowywałem te krótkie kontakty w arkuszu kalkulacyjnym godzina po godzinie. Wiele z nich stanowiło momenty terapeutyczne. Dziecko pytało, jak myślisz, co będzie z moją mamą? Po czym słuchało uspokajającej odpowiedzi i wracało do zabawy. To dzieci kontrolowały, kiedy i jak będą mówić o traumatycznych wydarzeniach, które były ich udziałem. Szukały też bezpiecznych, stałych i fizycznie regulujących interakcji. Pochuśtaj mnie, porysujmy. Kiedy sumowałem czas trwania tych sytuacji, widziałem, że pomimo braku formalnych sesji terapii, dzieci otrzymywały dziennie ponad dwie godziny interakcji terapeutycznych. Po niespełna trzech tygodniach spędzonych z naszym zespołem, dzieci były o wiele bardziej wyregulowane. Tętno w grupie spadło poniżej 100, czyli było w normie. Były też bardziej kontaktowe i rozmowne, a interakcje terapeutyczne stały się bardziej werbalne. Jedną z najważniejszych obserwacji było to, że dzieci potrzebowały różnego rodzaju interakcji terapeutycznych w różnych sytuacjach. Wiedziały to lepiej niż my. Dziecko, które pragnęło cichej troski, zwracało się do tego z członków naszego zespołu, który był naprawdę dobrym słuchaczem i potrafił wysiedzieć bez słowa, co nie jest łatwe dla większości dorosłych. Kiedy chciało się pobawić, wybierało kogoś młodszego i bardziej skorego do zabawy. Kiedy chciało uspokojenia przez osobę z autorytetem, przychodziło do mnie. Każde z nas dysponowało wyjątkowym zestawem cech osobowości i czasem dzieci potrzebowały właśnie którejś z nich. Żadna pojedyncza osoba, żaden pojedynczy terapeuta nie byłby w stanie zapewnić tego wszystkiego grupie, której członkowie są na różnych etapach rozwoju i regulacji. Struktura kliniczna przyjęta przez nas w Waco przypomniała mi o tym, jak ważna jest dla dzieci różnorodność na etapie rozwoju. Te dzieci dorastały w tego rodzaju różnorodności, jaka występuje we wspólnocie złożonej z niewielkiej grupy rodzin, w wielopokoleniowym klanie. Dorastając miały wokół siebie licznych dorosłych i inne dzieci, które mogły stanowić dla nich wzór, uczyć je, opiekować się nimi, dyscyplinować je i otaczać troską. Każdy z członków klanu miał unikalny zestaw mocnych stron, był właściwą osobą na właściwym miejscu. Od żadnej z pojedynczych osób nie oczekiwano zaspokojenia wszystkich emocjonalnych, społecznych, fizycznych czy poznawczych potrzeb rozwijającego się dziecka. To zupełnie inaczej niż w naszym współczesnym świecie. Oczekujemy, że samodzielna, pracująca matka będzie rzucała piłkę bejsbolową ośmiolatkowi, kołysała noworodka, czytała trzylatkowi, a przy okazji ugotuje pożywny obiad, pomoże w lekcjach, zrobi pranie, zagoni wszystkich do łóżek, a potem obudzi się i wyszykuje wszystkich do żłobka i szkoły, po czym pogna na cały dzień do pracy tylko po to, by wrócić pędem do domu i zrobić to wszystko od początku, całkiem sama. Taka mama... Potrzebuje, by wokół niej pojawili się ludzie, którzy ją wesprą, zapewnią jej jakieś przerwy, wezmą od niej dzieci i zrobią z nimi niektóre z wyżej wymienionych czynności. Nie jesteśmy stworzeni do życia w izolacji i samotności. W rzeczywistości mamy działać razem. Kiedy samotna matka żyje z ograniczonych dochodów, próbując jednocześnie ogarnąć czworo dzieci, być dla nich matką oraz ojcem i czuje się przeciążona albo wydaje się jej, że nie sposób temu wszystkiemu sprostać, to dlatego, że to faktycznie niemożliwe. To bardzo niesprawiedliwe, że nasze społeczeństwo tego oczekuje. Nigdy się jeszcze nie zdarzyło w historii tej planety, by wymagano od jednej osoby dorosłej samodzielnego zaspokajania fizycznych, społecznych, emocjonalnych i materialnych potrzeb kilkorga dzieci. Nie jesteśmy stworzeni, by wychowywać dzieci samotnie i w izolacji. Absolutnie nie. Mamy dzielić się opieką z wieloma dorosłymi w naszym klanie, wspólnocie. W typowym klanie łowiecko-zbierackim na każde dziecko poniżej szóstego roku życia przypadało czworo dojrzalszych rozwojowo ludzi, którzy mogli je kształtować, dyscyplinować, pielęgnować i uczyć. To stosunek czterech do jednego. Cztery dojrzalsze rozwojowo osoby na każde dziecko poniżej lat sześciu. Myślimy dziś, że jeden opiekun na czworo małych dzieci jest rozwijający. To jedna szesnasta tego, czego potrzebuje nasz rozwijający się mózg społeczny. Nazywam to ubóstwem relacji. Chce mi się płakać na myśl o tych wszystkich samotnych rodzicach, którzy codziennie stają na głowie, wykańczając się i załamując. I nie mają nawet jak zająć się sobą. To również sprawia, że inaczej patrzę na własną matkę. Dawała z siebie co tylko mogła, ale często była zbyt zmęczona, żeby postarać się bardziej. Samotni rodzice, tacy jak Twoja matka, często zaczynają się czuć, jakby nie pasowali. Wydaje im się, że coś jest z nimi nie tak, że nie są wystarczający. A tak naprawdę to współczesny świat jest niewystarczający. Silna więź ze społecznością jest równie istotna dziś, jak tysiące lat temu. Tragedią współczesnego świata jest to, że coraz trudniej taką wspólnotę znaleźć. Nie każdy ma przyjaciół, jak ty Gail. Mniej osób udziela się w społecznościach religijnych. Nie każdy ma poczucie przynależności. Istnieje bezpośrednie powiązanie pomiędzy stopniem izolacji społecznej człowieka, a ryzykiem, że wystąpią u niego problemy ze zdrowiem fizycznym i psychicznym. Kiedy jednak masz więzi, swój kościół, masz także wbudowany bufor wobec doświadczanego stresu czy cierpienia. Mamy swoje miejsce, jesteśmy wystarczający, jednak w obecnym świecie trudno nam to dostrzec. Wyobraź sobie, że źle wypadła twoja roczna ocena w pracy. Przełożony mówi ci, że nie jest z ciebie zadowolony. Bardzo się tym przejmujesz. Ciągle o tym rozmyślasz. Nieustannie analizujesz. Rozmawiasz z jednym z kolegów. Czy możesz w to uwierzyć, że tak powiedział? Nie wydaje mi się, żeby miał rację. A on wysłuchuje cię i zapewnia. Nie, nie ma racji. Chyba go pogięło. Na chwilę się uspokajasz. Później dzwonisz do koleżanki i omawiasz z nią ten sam problem. Wracasz do domu i przegadujesz go ze swoim partnerem. Właśnie otrzymałaś trzy, 4 a może i 5 dawek interakcji, w których to ty kontrolowałaś jak i kiedy mówisz o przykrej ocenie. Kiedy przedstawiasz swój punkt widzenia i ktoś cię wysłuchuje, daje ci tym samym regulację oraz potwierdzenie. Następnego dnia czujesz się lepiej. Przeprowadziłaś kontrolowaną i umiarkowanie intensywną analizę przykrej oceny, a to zmieniło sposób, w jaki na nią reagujesz. Już nie wydaje ci się taka przykra. Początkowo byłaś rozregulowana, nie miałaś więc dostępu do racjonalnej części swojej głowy. Przekręcałaś w myślach opinie, wyolbrzymiałaś je. Teraz możesz wreszcie bardziej adekwatnie zastanowić się nad oceną i może dostrzec w niej jakąś prawdę. Nie było to możliwe, dopóki nie skorzystałaś z licznych interakcji w relacjach, by kilka razy powrócić do tej sytuacji i się wyregulować. Kiedy jesteśmy we wspierającej społeczności, możemy stosować tego rodzaju dawki do regulowania się po wszelkich stresujących czy przykrych doświadczeniach. Pozwala nam to budować i przejawiać odporność. Robimy to nieustannie. A pomyśl teraz o kimś pozbawionym więzi, które umożliwiłyby mu taką regulację. U osób dotkniętych ubóstwem relacji takie stresujące doświadczenia rosną w ich myślach jak głos niesiony przez echo. Stres przeradza się w rozpacz. To z kolei prowadzi do uwrażliwienia, a dalej w konsekwencji ma takie same fizyczne i psychiczne skutki jak trauma. Oto wyzwanie, przed którym stoi nasz współczesny świat. W jaki sposób możemy tworzyć społeczności, kiedy tak często się przemieszczamy, tkwimy z nosami w ekranach, kiedy jesteśmy tacy od siebie oderwani? Przy tworzeniu zdrowej przyszłości czeka nas wielka próba. W jaki sposób możemy zapewnić każdemu z nas więzi oraz poczucie bezpieczeństwa i przynależności?